To są informacje Polskiego Radia 24. Stany Zjednoczone i Iran mogą niedługo wrócić do stołu negocjacyjnego, zapowiedział to prezydent Donald Trump. Sejm pracuje... Szpyra, ...zapraszamy. Pomimo fiaska poprzednich rozmów, Stany Zjednoczone i Iran mogą wznowić negocjacje pokojowe, poinformował prezydent Donald Trump w wywiadzie dla New York Post. Gospodarzem rozmów prawdopodobnie znów zostanie Pakistan. Sytuacja zaostrzyła się po wczorajszym rozpoczęciu blokady irańskich portów przez amerykańskie statki. Tymczasem według katarskiej stacji Al Jazeera trzy jednostki przepłynęły dziś przez ciśnienie Ormus mimo ogłoszonej przez Stany Zjednoczone blokady szlaku. Dwa z trzech tankowców, które poruszały się dziś szlakiem morskim przez Cieśninę Ormus zmierzają do portów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zdaniem Al Jazeera nie narusza to warunków blokady cieśniny ogłoszonej przez prezydenta Trumpa. Blokada cieśniny dotyczyć ma jednostek zmierzających do irańskich portów. Wcześniej przez Ormus przepłynął tankowiec Rich Starry, należący do Chin. Jednostka ta już wcześniej objęta była amerykańskimi sankcjami w związku z transportem irańskiej ropy. Amerykanie utrzymują, że na akwenach w bliskim odpowiedziały trzema trafieniami. W drugim dzisiejszym meczu naszej grupy Holandia zagra z Francją ten mecz od 20.45. AZS UMTS Lublin wygrał z AZS Politechniką Poznań 76 do 68 w pierwszym meczu finału ekstraklasy Koszykarek. Rywalizacja finałowa rozgrywana jest do trzech zwycięstw. Kolejne spotkanie jutro również w Lublinie. Atletico Madryt podejmie... Barcelonę w spotkaniu, którego stawką będzie awans do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów w pierwszym meczu. Nieco niespodziewanie. Takie spotkania są zawsze bardzo emocjonujące.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 powiedzieliśmy, to teraz powiedzmy trochę o tym drugim dzisiejszym spotkaniu. Liverpool kontra Paris Saint-Germain. Też podobna sytuacja w pierwszym meczu 2 do 0. Tylko tym razem dla gospodarzy tego pierwszego meczu, czyli Paris Saint-Germain, który dzisiaj zagra na wyjeździe. Liverpool pod ścianą. Liverpool bez szans, czy, czy to za dużo opowiedziane patrząc na, na, na Myślę, że naprawdę jest tutaj żelaznym faworytem do wygrania tego dwumeczu drużyna Paris Saint-Germain. Co, co może przemawiać za Liverpoolem? No moim zdaniem nic nie może przemawiać w tym meczu za Liverpoolem, bo nie ma co odwoływać się do historii sprzed lat, kiedy przegrali Derec na przykład z Barceloną 0-3 i wygrali 4-0 na własnym stadionie, bo to był... Zupełnie inny Liverpool, zupełnie inna jakość zawodników, inny menadżer, więc no to jest zupełnie inna historia. No i tutaj, tutaj no musiałaby być żelazna dyscyplina, trochę szczęścia, szybki gol, myślę, że właśnie jakaś czerwona kartka dla kogoś z obozu PSG i tylko zbiór takich czynników może spowodować, że tutaj drużyna Liverpoolu nawiąże walkę. Przy okazji Paris Saint-Germain można nie powiedzieć, Rywalizują teraz w półfinale plus Ligi siatkarzy. Pierwszy mecz ten wczorajszy wygrała Bogdanka 3-1. do No i teraz czekają na drugie, na drugie spotkanie tej rywalizacji, które już w sobotę w Lublinie. Trener Bogdanki Luk Lublin, Stefan Nantiga też odnosił się do sprawy swojego siatkarza. No, jesteśmy bardzo zadowoleni dla niego. To naprawdę co było, to była tragedia dla niego. Też dla klubu nie było Figurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Media po reklamie to są informacje polskiego Radia 24. Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek pyta węgierski wymiar sprawiedliwości o